Przed sklepem jubilera, medytacje o sakramencie małżeństwa Karol Wojtyła. Pierwsza część: sygnały, rozmowy Teresy i Andrzeja. Teresa, Andrzej wybrał mnie i poprosił o moją rękę. Stało się to dziś między godziną piątą a szóstą po południu. Dokładnie nie pamiętam, nie zdążyłam spojrzeć na zegarek, ani też dostrzec godziny na wieży starego ratusza. W takich momentach nie sprawdza się godziny, momenty takie wyrastają w człowieku ponad czas. Ale nawet gdybym pamiętała, że trzeba spojrzeć na zegar ratusza, nie mogłabym tego uczynić, musiałabym bowiem patrzeć ponad głowę Andrzeja. Szliśmy właśnie prawą stroną rynku, gdy Andrzej odwrócił się i rzekł — Czy chcesz być moją towarzyszką życia? Tak powiedział. Nie powiedział, czy zechcesz być moją żoną, ale... Moją towarzyszką życia. Było więc przemyślane to, co zamierzał powiedzieć. Mówił to zaś, patrząc przed siebie, jakby się lękał wówczas czytać w moich oczach, a równocześnie jakby chciał zaznaczyć, że przed nami jest jakaś droga, której kresu nie widać. Jest lub przynajmniej może być, jeśli na jego prośbę ja odpowiem – tak. Odpowiedziałam – tak, nie od razu, ale po upływie kilku minut. A jednak nie mogło być w ciągu tych minut żadnej refleksji – nie mogło też być żadnej walki motywów. Odpowiedź więc była prawie, że zdeterminowana. Wiedzieliśmy oboje, że sięga w całą przeszłość i wychyla się w przyszłość. Daleko, że zanurza się w naszym istnieniu jak czułno tkackie aby uchwycić ten główny wątek, co decyduje o wzorze tkaniny. Pamiętam, że Andrzej nie od razu zwrócił ku mnie wzrok, ale dość długo patrzył przed siebie, jakby wpatrywał się w tę drogę, która jest przed nami. Doszedłem do Teresy drogą dosyć długą. Nie odnalazłem jej od razu. Nie pamiętam nawet, czy pierwszemu naszemu spotkaniu towarzyszyło jakieś przeczucie lub coś w tym rodzaju i chyba nawet nie wiem, co znaczy miłość z pierwszego wejrzenia. Po pewnym czasie stwierdziłem, że znalazła się w polu mej uwagi to znaczy, że musiałem się nią interesować i równocześnie godziłem się na to, że muszę. Mogłem wprawdzie nie postępować tak, jak czułem, że muszę, lecz sądziłem, że nie miałoby to sensu. Widocznie coś było w Teresie, co odpowiadało mej osobowości. Myślałem wówczas wiele o drugim ja. Teresa była przecież całym światem, tak samo odległym jak każdy inny człowiek, jak każda inna kobieta, a jednak coś pozwalało myśleć o przerzuceniu pomostu. Pozwalałem tej myśli trwać, a nawet rozwijać się we mnie. Nie było to pozwolenie niezależne od aktu woli. Nie poddawałem się tylko wrażeniu i urokowi zmysłów, bo wiem, że wówczas naprawdę nie wyszedłbym z mego ja i nie dotarł do drugiej osoby, ale to. Tu był właśnie wysiłek, bo przecież moje zmysły karmiły się co krok wdziękiem napotykanych kobiet. Gdy kilka razy próbowałem za nimi pójść, spotykałem wyspy odludne. Pomyślałem też wówczas, że piękność dostępna dla zmysłów może być darem trudnym lub niebezpiecznym. Spotykałem wszakże osoby, które ona wiodła do cudzej krzywdy i tak powoli nauczyłem się cenić piękność dostępną dla umysłu czyli prawdę. Postanowiłem więc szukać kobiety. Która naprawdę będzie dla mego drugim ja, a pomost między nami rzucony nie będzie chwiejną kładką wśród nenufarów i trzcin. Spotkałem kilka dziewcząt, które zaabsorbowały mą wyobraźnię, a także moją myśl, i oto w momentach, w których najbardziej zdawałem się sobie nimi zajęty, stwierdzałem nagle, że Teresa wciąż tkwi w mej świadomości i pamięci, a każdą z tamtych z nią odruchowo porównuje. A przecież nawet pragnąłbym, by ją wyparły z mojej świadomości. Poniekąd liczyłem na to i gotów byłem też iść za wrażeniem, za wrażeniem natarczywym i mocnym. Miłość uważać chciałem za namiętność i za uczucie, które przewyższy wszystko. Wierzyłem w absolut uczucia. I dlatego nie mogłem wprost pojąć, na czym opiera się to przedziwne trwanie Teresy we mnie, dzięki czemu jest we mnie obecna, co jej zapewnia miejsce w moim ja i co stwarza wokół niej ten jakiś dziwny rezonans, to powinieneś... Unikałem jej przeto przezornie, omijałem wręcz z premedytacją to, co mogłoby wzbudzić bodaj cień domysłu. Czasem aż znęcałem się nad nią w moich myślach, równocześnie zaś w niej widziałem mą prześladowczynię. Wydawało mi się, że ściga mnie swoją miłością. A ja muszę odciąć się stanowczo. Tak zaś rosło me zainteresowanie dla Teresy. Miłość wyrastała poniekąd ze sprzeciwu. Miłość może być bowiem zderzeniem, w którym dwie osobowości uświadamiają sobie do głębi, że... Powinny do siebie należeć, chociaż brak nastrojów i wrażeń. Jest to jeden z tych procesów we wszechświecie, co sprowadzają syntezę i jednoczą to, co rozdzielone, a co ciasne i ograniczone to rozszerzają i bogacą. Jest to jeden z tych procesów we wszechświecie, co sprowadzają syntezę i jednocześnie to, co rozdzielone, a co ciasne i ograniczone, to rozszerzają i bogacą. Muszę przyznać, że oświadczyny Andrzeja były dla mnie czymś nieoczekiwanym. Nie miałam zaprawdę powodu, by na nie liczyć. Zdawało mi się zawsze, że Andrzej czyni wszystko, abym była mu niepotrzebna i by mnie o tym przekonać. Jeżeli te oświadczyny nie zastały mnie całkiem nieprzygotowaną, to dlatego, że czułam, iż jakoś jestem dla niego. I że chyba mogłabym go kochać. Chyba nawet tą świadomością już go kochałam. Ale tylko o tyle. Nie dopuściłam nigdy do tego, by nosić w sobie uczucie, które zostanie bez odpowiedzi. Dziś jednak mogę się przyznać sama przed sobą, że nie było to dla mnie łatwe. Pamiętam zwłaszcza jeden taki miesiąc, a w tym miesiącu jeden taki wieczór. Wędrowaliśmy wówczas po górach. Towarzystwo było liczne i bardzo z sobą zżyte. Bardziej chyba niż po koleżeńsku. Rozumieliśmy się doskonale. Andrzej wówczas dosyć wyraźnie interesował się Krystyną. Nie przyło mi to jednak uroku wędrówki – Zawsze bowiem byłam twarda jak drzewo, które pierwej spróchnieje, niż się rozklei. Jeżeli płakałam nad sobą, to nie z racji zawodów miłości, a jednak było mi ciężko. Zwłaszcza owego wieczoru, gdy przy zejściu zastała nas noc, nie zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po drodze, jak gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu. Spał Metal zmieszany z odblaskiem jasnej, sierpniowej nocy Księżyca jednak nie było Nagle, gdy tak staliśmy wpatrzeni Tego nie zapomnę do końca życia Gdzieś z ponad naszych głów doszło wyraźne wołanie Było ono zresztą podobne do zawodzenia raczej Lub jęku, czy też może nawet do kwilenia Wszyscy wstrzymali oddech nie było wiadomo, czy woła człowiek, czy też zawodzi spóźniony ptak. Ten sam głos powtórzył się raz jeszcze. Wówczas chłopcy zdecydowali się odkrzyknąć. Przez cichy, uśpiony las, przez noc bieszczacką, szedł sygnał. Jeśli to człowiek mógł go usłyszeć, jednakże tamten głos już nie odezwał się. Więcej, i właśnie wówczas, gdy wszyscy zamilkli, nasłuchując czy się nie odezwie, mnie nagle błysnęła inna myśl, też o sygnałach. Myśl ta wróciła do mnie dzisiaj pomiędzy profilem Andrzeja a wieżą starego ratusza w naszym mieście, dziś między godziną piątą a szóstą po południu, gdy Andrzej poprosił mnie o rękę. Wówczas myślałam o sygnałach, które nie mogą się z sobą spotkać, a była to myśl o Andrzeju. I o mnie, i poczułam, jak trudno jest żyć. Tej nocy było mi tak strasznie ciężko, choć była to naprawdę wspaniała i pełna tajemnic natury noc bieszczacka. Wszystko wokół zdawało mi się tak bardzo potrzebne i tak zharmonizowane z całością świata, tylko człowiek wytrącony i zagubiony. Nie wiem zresztą, czy każdy człowiek, ale wiem na pewno, że ja. Dzisiaj więc, gdy Andrzej zapytał, czy zechciałabyś zostać na zawsze towarzyszką mojego życia, ja po upływie dziesięciu minut odpowiedziałam tak, a po chwili spytałam go jeszcze czy wierzy w sygnały. Teresa spytała mnie dzisiaj, Andrzeju, czy wierzysz w sygnały? A gdy zaskoczony tym pytaniem zatrzymałem się przez chwilę i spojrzałem zdumiony w oczy mej od kwadransa narzeczonej, opowiedziała mi swe myśli te, które snuły się w jej głowie od owego wieczoru w górach jakże blisko przeszła wówczas obok mnie. osaczyła mnie prawie swą wyobraźnią i tym dyskretnym cierpieniem, którego wówczas nie chciałem się domyślić, a dzisiaj gotów jestem poczytać je za nasze wspólne dobro. Teresa... Teresa jakby punkt jakiś przedziwny moich dojrzewań. Już nie pryzmat pozornych promieni, ale człowiek prawdziwego światła. I wiem, że nie mogę iść dalej. Wiem, że nie będę już szukał. Drżę tylko na myśl, że tak łatwo mogłem ją stracić. Od kilku lat szła obok mnie, a nie wiedziałem, że to właśnie ona idzie i dojrzewa. Wzdragałem się przyjąć to, co najwspanialszym dziś jest dla mnie darem. Po kilku latach widzę to wyraźnie, że drogi, które powinny się rozbiec, zbliżały nas właśnie do siebie. Tych kilka lat to czas bezcenny, by zorientować się w skomplikowanej mapie sygnałów i znaków. Tak trzeba. Dziś widzę że mój kraj jest także jej krajem. A przecież marzyłem, by przerzucić pomost. Wieczorami w naszym starym mieście w październiku są wczesne wieczory. Mężczyźni wychodzą z biur, gdzie projektuje się budowy nowych osiedli, Kobiety i dziewczęta wracają do domów, oglądają po drodze wystawy. Spotkałem Teresę, gdy przystanęła przed wielkim oknem wystawowym, pełnym damskiego obuwia. Stanąłem obok niej cicho i nieoczekiwanie i nagle byliśmy razem – po obu stronach wielkiej, przeźroczystej tafli nasyconej jarzącym się światłem – i ujrzeliśmy swoje odbicia Razem Wystawa bowiem Zamknięta jest od tyłu Wielkim, olbrzymim lustrem Które odbija Zarówno modele obuwia Jak i ludzi przechodzących Trotuarem Zwłaszcza zaś tych Co przystanęli Aby się przyjrzeć Sobie lub butom Gdy więc Znaleźliśmy się nagle po obu stronach wielkiego zwierciadła, tu żywi i realni, a tam odbici. Ja nie wiem dlaczego, może po to, by dopełnić obrazu, ale raczej z prostej potrzeby serca zapytałem — o czym myślisz, Tereso? Zapytałem o to prawie szeptem, bo tak zwykli mówić — Zakochani. Teresa Nie myślałam już wtedy o sygnałach. I nie myślałam właściwie o Andrzeju. Szukałam wzrokiem butów z wysokim obcasem. Wiele było butów sportowych, wiele butów wygodnych na co dzień, lecz najbardziej wodziłam wzrokiem za butami na wysokim obcasie. Andrzej jest wyższy ode mnie na tyle, że muszę sobie trochę dodać wzrostu, a więc jednak Myślałam o Andrzeju, o Andrzeju i o sobie samej. Stale teraz myślałam o nas dwojgu i on też tak myślał z pewnością, więc ucieszyłby się moją myślą. Rozpoczęliśmy wówczas rozmowę o różnych drobiazgach związanych z naszym ślubem, ja mówiłam mu o tym krawacie, w którym mi się najbardziej podoba i o tym ciemnym garniturze, w którym jest mu najbardziej do twarzy. Andrzej słuchał tego bardzo chętnie, nie dlatego, że szukał pochlebstw, lecz że chciał mi się zawsze podobać i że chciał mi zrobić przyjemność. Potem jeszcze patrzyliśmy wspólnie na witrynę sklepu jubilera, gdzie w pudełeczkach powleczonych wewnątrz aksamitem spoczywają różne precjoza, wśród nich były też obrączki ślubne. Spoglądaliśmy chwilę w milczeniu, potem Andrzej ujął mnie za rękę i powiedział – Wejdźmy, Teresą, wybierzmy dla siebie obrączki. Fragmenty z listu Teresy do Andrzeja Pragnę powrócić, Andrzeju, do tej naszej wędrówki sierpniowej, do tej nocy, kiedy słyszeliśmy owe niezwykłe sygnały. Powstało wówczas, jak pamiętasz, pewne pomieszanie i różnica zdań. Jedni sądzili, że należy wszcząć poszukiwania za wędrowcami rzekomo gdzieś zabłąkanymi w gąszczu, a drudzy, wręcz przeciwnie, byli zdania, że to wołał tylko ptak spóźniony, a nie człowiek, ty należałeś do tych drugich. Pamiętna to była noc. Pamiętna również przez to, że wtedy, tak mi się zdaje, Andrzeju, ujrzałam ciebie w prawdzie i wierz mi, prawie skoczyły mi do oczu te dysproporcje, jakie w tobie drzemią. Dysproporcja pomiędzy pragnieniem szczęścia a możliwościami człowieka. Jest właśnie nieunikniona, ale ty za wszelką cenę próbujesz wyliczyć swoje szczęście tak, jak wyliczasz wszystko w swoim biurze projektów. Brak ci odwagi i zaufania. Do czego? Do kogo? Do życia. Do własnego losu? Do ludzi? Do Boga? Fragmenty z listu Andrzeja do Teresy Więc ty jesteś odważna i pełna ufności. A ileż razy w twojej twarzy przyszło mi czytać łzy, chociaż oczy pozostawały suche? Może i tobie też się tylko wydaje, że odważnie sięgasz po szczęście? A naprawdę jest to tylko inna forma lęku lub co najmniej ostrożności. Wyobraźnia pracowała coraz intensywniej, przechodziła ponad wspomnieniami nad przeszłością ku przyszłości, której obraz coraz był bliższy. Więc widzę siebie przy Andrzeju, dorównuję mu wzrostem. Jesteśmy oboje wytworni i chyba jakoś, Dojrzali? Dojrzewaliśmy przez tyle listów wymienionych w ciągu tych lat. Stoimy wciąż przed tym sklepem, wybierając wspólnie nasz los. Lecz witryna stała się zwierciadłem naszej przyszłości. Oto odbija jej kształt. Ślubne nie zostały na wystawie. Jubiler długo patrzył nam w oczy. Biorąc ostatnią już próbę szlachetnego metalu, wypowiadał głębokie myśli, które w sposób przedziwny utkwiły w mojej pamięci. Ciężar tych złotych obrączek, tak mówił. To nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka, każdego z was osobno i razem, obojga. Ciężar właściwy człowieka. Czy może być uciążliwszy, a zarazem bardziej nieuchwytny? Jest to ciężar ciągłego ciążenia przykutego do krótkiego lotu. Lot ma formę spirali, elipsy i formę serca. Ach, ciężar właściwy człowieka. Te pęknięcia, ten gąszcz i to dno. Te Przylgnięcia, kiedy tak trudno odkleić serce i myśl, a wśród tego wszystkiego wolność, jakaś wolność, a czasem aż szał, szał wolności uwikłanej w ten gąszcz i wśród tego wszystkiego miłość, która wytryska z wolności. Jak źródło z gleby przeciętej na ukos. Oto człowiek. Nie jest przejrzysty i nie jest monumentalny i nie jest prosty, raczej biedny. To jeden człowiek, a dwoje, a czworo, sto, milion. Pomnóż to wszystko przez siebie, pomnóż ową wielkość przez słabość, a otrzymasz iloczyn ludzkości, iloczyn życia ludzkiego. Tak mówił ów dziwny jubiler, biorąc próbę naszych obrączek. Potem jeszcze przeczyścił je irchą, znowu włożył do tego puzderka, które przedtem było na wystawie, wreszcie zaczął obwijać się w bibułę. Patrzył przy tym ciągle w nasze oczy, jakby chciał wysądować nam serca. Czy miał rację, mówiąc to wszystko? Czy to były również nasze myśli? Chyba żadne z nas nie potrafiło myśleć o tym z takiego dystansu. Miłość raczej jest entuzjazmem niż zadumą. Teresa. Więc stoimy odbici w witrynie jak w zwierciadle chwytającym przyszłość. Andrzej bierze jedną z obrączek, ja zaś drugą. Podaliśmy sobie ręce, mój Boże, jakie to proste. Cóż mogą myśleć ludzie zaproszeni na nasz ślub? Co myślą wówczas, gdy milczą i kiedy... Przestaną mówić, co będą myśleć nadal... Człowiek żyje z jakąś smugą cienia Żyje także z jakąś smugą światła Światło przechodzi w cień Cień w światło Nowi ludzie Teresa i Andrzej Dotąd dwoje Lecz jeszcze nie jedno Odtąd jedno chociaż nadal dwoje. Ona jednak wydaje się smutna. Może zresztą tylko jest poważna i przejęta. Błysnął brylant w gorsie Andrzeja, biały kwiat we włosach Teresy. Błyszczy także i wino. Wino to rzecz. Niechże żyje w drugim człowieku, człowiek to miłość, Teresa i Andrzej, wino, wino, promieniujcie wzajemnie w swe życie i pójdziemy z wami krużgankiem. Pójdziemy potem aleją, kilkadziesiąt metrów, kilkaset, z entuzjazmem, ze szczerym śmiechem. Dotąd, dotąd razem, ale potem wyrosną pojazdy, potem przeszkodzi nam trakt. Gdy wsiądziecie w samochód, musicie pozostać sami. Miłość. Miłość. Pulsuje w skroniach. W człowieku staje się myślą i wolą. Wolą bycia Teresy Andrzejem. Wolą bycia Andrzeja Teresą. Dziwne, a jednak konieczne. I znów odchodzić od siebie, bo człowiek nie przetrwa w człowieku bez końca i nie wystarczy człowiek. Jakże uczynić Tereso, by pozostać na zawsze w Andrzeju? Jakże uczynić Andrzeju, by pozostać na zawsze w Teresie? Skoro Człowiek nie przetrwa w człowieku i nie wystarczy człowiek. Ciało. Przez nie przesuwa się myśl. Nie zaspokaja się w ciele. I przez nie przesuwa się w miłość. Tereso, Andrzeju, szukajcie przystani dla myśli w swych ciałach. Dopokąd są. Szukajcie przystani miłości. Andrzej Chociaż jeszcze staliśmy przed sklepem jubilera, Niemniej jest rzeczą oczywistą, że witryna jego pracowni przestała być widowiskiem dla przechodniów. Widowiskiem, w którym każdy bez wyjątku może wypatrzeć jakiś przedmiot dla siebie. Stała się ona natomiast zwierciadłem odbijającym nas oboje, Teresę i mnie. Więcej jeszcze... To nie było zwykłe płaskie zwierciadło, ale jakaś soczewka wchłaniająca swój przedmiot. Byliśmy nie tylko odbici, lecz wchłonięci. Odnosiłem takie wrażenie, jakbym był widziany i poznany przez kogoś, kto się ukrył w głębi tej witryny. Teresa. Widać w niej było dzień naszego ślubu. My, oboje, odświętnie ubrani, a poza nami wiele osób. To goście weselni. Witryna wchłonęła moją postać w różnych momentach i sytuacjach, a więc naprzód, gdy stałam, a potem klęczałam przy boku Andrzeja, gdy zamienialiśmy obrączki. Mam też takie przeświadczenie, że odbicie nasze w głębi zwierciadła pozostało już na zawsze i nie można go stamtąd wydobyć ani usunąć. W chwilę później Pomyślałam, że byliśmy obecni w głębi tego zwierciadła od początku W każdym razie o wiele wcześniej niż stanęliśmy przed sklepem jubilera Andrzej Jubiler zaś, jak już przedtem wspominałem Patrzył na nas w sposób szczególny. Wzrok jego był łagodny, zarazem i przenikliwy. Czułem, że tym wzrokiem wodzi po nas, dobierając i ważąc obrączki. Potem włożył je na próbę nam na palce. Doznałem takiego wrażenia, jakby szukał wzrokiem naszych serc i zatapiał się w ich przeszłość. Czy przyszłość również ogarnia? Wyraz jego oczu łączył w sobie ciepło i stanowczość. Przyszłość dla nas pozostała niewiadomą, którą teraz przyjmujemy bez niepokoju. Miłość zwyciężyła niepokój. Przyszłość zależy od miłości. Teresa, przyszłość zależy od miłości. Andrzej. W pewnej chwili raz jeszcze mój wzrok napotkał wejrzenie starego jubilera. Odczułem wówczas, że jego spojrzenie nie tylko sąduje nasze serca, ale równocześnie stara się coś przelać w nas. Znaleźliśmy się nie tylko na poziomie jego wzroku, ale też na poziomie jego życia. Całe nasze istnienie stanęło wobec niego. Wzorok jego dawał jakieś sygnały, których w tej chwili nie byliśmy zdolni odebrać w całej pełni. Tak jak ongiś nie umieliśmy dokładnie odebrać sygnałów w górach, a jednak one przyszły do samego wnętrza naszych serc i jakoś poszliśmy w ich kierunku, bo oto... Przeoblekają się w osnowę całego naszego życia. Teresa Ogromnie długo staliśmy przed sklepem jubilera, nie czując czasu ani chłodu, jaki musiał nieść z sobą ów październikowy wieczór. W pewnej chwili jednak ocknęliśmy się, za naszymi plecami jakiś przechodzień wymówił głośno takie słowa Jest już dość późno i sklepy pozamykano Dlaczego świeci się jeszcze w pracowni starego jubilera? Powinien też już zamknąć i wrócić do domu